Wojewódzka Baza Okrętów Podwodnych Cześć! Wojewódzka Baza Okrętów Podwodnych Wita Was ponownie Odcinek 10. Nowe buty, ojcze! Za Nie, za swoje Ok, słuchajcie Taką akcję wymyśliłem yy... Chodzi mniej więcej o to, żeby zachęcać ludzi i informować przechodniów na ulicy, po prostu znajomych, nieznajomych, co to jest podcast, skąd to się bierze, gdzie można się do tego dobrać i po prostu, żeby popularyzować ideę podcastingu, żeby słuchaczy było coraz więcej. Chyba wszystkim na, na tym zależy, a przynajmniej powinno zależeć. No mnie zależy. Yy, no nie wiem jakby nazwać tą tą ideę ja roboczo nazwałem to mówieniem słuchacza, złów słuchacza o właśnie, złów słuchacza i teraz co, no byłem wczoraj w krośnie, miałem chwilę czasu, więc potuptałem na rynek bardzo zresztą ładny i coś tam spróbowałem telefonem nagrywając porozmawiać z przechodniami zapytać, czy wiedzą co to jest podcast no oczywiście nikt nie wiedział tak więc yy, rozdałem kilka naklejek które dał mi papa podcastofonowych i zachęciłem ich do słuchania jeśli byśmy to robili yy, w większym gronie osób słuchaczy mogłoby nam przybyć całkiem sporo, tak myślę no wiem, wiem teraz powiecie, nie każdy ma naklejki, ale można by sobie nawet na karteczce jakiejś tam A4 wydrukować sam chociażby adres i może to logo podcastofonu pociąć to na jakieś takie drobne kawałki w rozmiarze wizytówki albo czegoś podobnego i po prostu zostawiać gdzieś tam, dawać ludziom do ręki bo może to, co powiecie, to im umknie, a zawsze jak coś dostaną, to w chwili wolnego czasu, w przypływie jakiegoś tam impulsu, może wejdą na stronę podcastofonu czy też katalogu podcastów i sobie coś znajdą, zaczną słuchać. No ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł i będę, będę na pewno to kontynuował. Co, nie jest dobry pomysł? Na pewno jest. Zresztą to jest mój podcast i będę mówił, co mi się podoba. Prawda? No. Okej. Okay. To ja Wam puszczę teraz tutaj yy, troszeczkę z tego nagrania. No może jakoś nie jest rewelacyjna, bo to y, telefonem tylko jest nagrane, ale, ale sama esencja myślę, że powinna Was zainteresować, jak to wygląda w praktyce takie właśnie mówienie słuchacza. Czy też słuchaczki porozmawiać z ludźmi, zapytać, czy wiedzą co to takiego jest podcast Zobaczymy taka powinna to być spontaniczna zaczepka mam naklejki które dostałem od papy podcastofonowe no chciałbym dać ich parę tutaj ludziom w Krośnie, blisko rynku, porozmawiać, zachęcić do słuchania podcastów. Jestem coraz bliżej centrum. Może tam będzie spokojniej i może uda mi się porozmawiać z kimś. Ok, jestem już na płycie rynku w Krośnie. No bardzo tu ładnie. Brajek. Studnia. Czyli wszystko, co powinno być na rynku. W centrum. A jeśli życia Cześć, jestem Pepe. Dwa zdania, mogę z tobą zamienić? Słuchaj, czy wiesz, co to jest podcast? Nie. Podcast to jest taka audycja internetowa. Jeśli o tym jeszcze nie słyszałeś, to chciałbym cię zachęcić do tego, żeby się zapoznać z podcastem. To jest coś takiego jak radio, tylko możesz sobie to pobrać z internetu i odsłuchać w dowolnym momencie. Jest grono ludzi na całym świecie i w Polsce też, którzy robią podcasty. Jeżeli jeszcze nie słyszałeś o tym, to chciałbym Ci po prostu powiedzieć, że coś takiego jest. Zobacz. Tutaj masz taką naglejkę. No. Możesz sobie wejść na ten adres i pod tym adresem jest ponad 200 audycji. Na każdy temat. To nie jest tak jak w radio komercyjne, że wiesz, są reklamy, jest to, co po prostu wszyscy o tym mówią, tylko tam możesz po prostu posłuchać o podróżach po całym świecie, o kuchni, o, o, o, o różnych naprawdę różnych tematach. Wiem. Polecam, jeśli masz wiele czasu, to wejdź sobie na tą stronę, wyrób sobie swoje zdanie. Tam jest naprawdę masa fajnych audycji. Ja też robię jedną z nich. I właśnie zachęcam ludzi przy okazji Wiem. do tego, żeby skorzystać, bo Wiem. to jest fajne. To robią ludzie za darmo, to jest za darmo i Wiem. Wiem. Można, sobie, można sobie wejść, zobaczyć, posłuchać, co słychać na świecie, co ludzie robią. To jest naprawdę fajne. Wiem wejdę, zobaczę zobacz sobie, polecam miłego dnia, miłego dnia Trzymaj się, cześć dzień dobry czy mogę zamienić z Wami parę słów? wiecie co to jest podcast może? co jest? co to jest podcast, wiecie co to jest podcast? Nie spotkałeś się z podcastem Trzymajcie się po naklejce Podcast to jest taka audycja internetowa mm -hmm. Coś takiego jak radio Tylko nagrywają to ludzie Po prostu tak dla siebie, dla, dla innych osób Coś takiego mm -hmm. jak blog, tylko w formie audio mm -hmm. Można sobie to pobrać I w dowolnym momencie posłuchać Wiemy ja Nie ma tam reklam, nie ma komercji jest, W Polsce jest ponad 200 podcastów w tej chwili Które się ukazują są podcasty o podróżach, o kuchni, o życiu, o życiu na emigracji Polaków na przykład. Eee, o czym jeszcze? No na przykład jest o winie, podcast, można się dowiedzieć parę informacji. No właśnie o emigrantach, prawda, jakie są ich losy, co oni tam robią. Są takie podcasty jakieś tam jajcarskie różne. Nie ma reklam żadnych, tak jak w telewizji, w radiu. To, to jest po prostu tworzone przez ludzi dla ludzi, tak Aha. zupełnie niekomercyjnie za darmo. I to jest akurat y, strona, na której jest przegląd taki cotygodniowej audycji Tak jak mówię, tych audycji jest dość sporo Wejdźcie sobie, zobaczcie, wyróbcie sobie swoje zdania na ten temat To jest taka inicjatywa oddolna, coś ciekawego Ja akurat jestem z Rzeszowa Robię jedną z takich audycji Często jestem w Krośnie, także nieraz się przejdę coś sobie zobaczyć Przy okazji właśnie z kimś rozmawiam no i na przykład teraz sobie nagrywam tą rozmowę z Wami, jeśli Wam to nie przeszkadza. Być może ją wykorzystam. Bardziej ja w tej chwili mówię, prawda? Ale chciałbym Was przede wszystkim zachęcić do tego, żeby wejść sobie na tą stronę, zobaczyć. Może Wam się to spodoba. Dobrze. Mówię, naprawdę to jest za darmo i, i, i polecam. Dobrze. Miłego dnia, dzięki. Cześć. Cześć. Można sekundkę ja. z tobą pogadać? Słucham. Jestem Pepe. Czyli słyszałeś kiedyś o podcastach może w ogóle? Podcasty? Podcast to jest taka audycja internetowa, coś jak radio, tyle że nagrywasz, możesz sobie pobrać i w dowolnym czasie posłuchać. Rozumiem. Trzymaj, naklejka dla ciebie. Podcastową to jest akurat taka też kolejna audycja, która robi przegląd tygodniowej audycji audycji podcastów, które się w Polsce ukazują. Jest, jest ich ponad 100 tej chwili. Okay. No, no, ludzie dla ludzi, w wolnym czasie, za darmo. Ludzie z Polski, z zagranicy, gdzieś tam z emigracji, chodzi generalnie o to, że jest to niekomercyjne, można sobie posłuchać, nie no z Australii, gdzieś tam wiesz, ludzie w Stanach, w Irlandii, to ci powjeżdżają, opowiadają jak tam jest, też właśnie ludzie z Polski, no, Taki, wiesz, codzienne życie, blog, tyle, że audio. Możesz sobie odtawać. W dowolnym czasie, na na gdzieś tam w autobusie, czy jadąc do pracy, czy gdziekolwiek. Tylko to jest przez internet, tak? Mhm. Rozumiem. Masz dostęp na pewno. Tak. Zajrzyj sobie, zobacz, mówię, to jest interesujące, ja jedną z takich audycji robię. I chciałbym zachęcić też parę osób do tego, żeby właśnie więcej ludzi tego słuchało. Rozumiem, to dziękuję bardzo. Jak się gra w piośnie? A dobrze, powiem pan. Dawno nie grałem, bo z Rzeszowa jestem, ale... Z Rzeszowa jesteś? Ja też, o. Czasem nie widać na no, trzeciego mają ale... No ja właśnie akurat tą rzadko bywam, ale ale fajnie, dobrze, że są ludzie. Ale fajny rynek nie, który jest, także? Bardzo ładny, no. A ja akurat wiesz, fajnie. też mam chwilkę i tak pomyślałem, że przejdę sobie, kogoś zachęcę. To dziękuję się nie spotkałeś się z tym, zobacz sobie, to jest ciekawa inicjatywa. Mówię, przede wszystkim oddolna, wiesz, żadnych reklam. Samo życie, nie? Takie takiej właśnie w formie fajnie. audio. Dziękuję bardzo. Dzięki, pozdrawiam. Cześć, cześć. Mam jeszcze parę naklejek. Przepraszam, czy wiesz, co to jest podcast? Firma jakaś? Nie, podcast jest to audycja internetowa. To jest naklejka dla Ciebie. Aha. Masz dostęp do internetu? Tak. Więc jest to takie radio jakby, ale można je zabrać ze sobą na przykład, wiesz, na podkółkę sobie wrzucić, posłuchać, przerwać w dowolnym momencie. To jest zupełnie robione przez ludzi, dla ludzi niekomercyjne, za darmo ktoś to robi w wolnym czasie. Jest takiej audycji no, ponad 100 w Polsce w tej chwili. wejdźmy sobie na tą stronę i sobie zobacz, może tam znajdziesz coś dla siebie. Jest, są podcasty o emigrantach i ich losach, na przykład wiesz w Stanach albo w Irlandii. A ludzie w Polsce coś tam robią, coś ciekawego opowiadają, jakieś tam jaja robią. Fajna inicjatywa. Zapoznaj się. Cześć. No nie było tak wiele ludzi, jak myślałem ale było fajnie. Ogólnie to trzeba by pewnie popromować taką akcję pod tytułem Złów Słuchacza. No ja bardzo chętnie będę kontynuował y, informowanie ludzi o czymś takim jak podcast, że jest coś takiego. Będę promował podcastofon jako właśnie źródło informacji i katalog podcastów jako, jako katalog co tu dłużej mówić więcej na ten temat słuchajcie zachęcam Was do tego, żeby jeśli Wam podoba się mój podcast też powiedzieć właśnie o nim komuś innemu no nie wiem, znajomy w pracy, albo swojej rodzinie, albo kolegom, koleżankom w szkole. Nie wiem, kto tam tego słucha do końca, ale, ale, ale popularyzujcie w ogóle ideę podcastingu. Co więcej, no, można nas na Facebooku też znaleźć, m.in. Wojewódzką Bazę Okrętów Podwodnych. I tam też można, jak to na Facebooku, zalubić sobie, prawda? Także lubcie nas lubcie Wojewódzką Bazę Okrętów Podwodnych na Facebooku. Widzę, że kończy mi się miejsce na dysku w mojej kamerze, na której to nagrywam. Także muszę coś pokasować i jak zrobię trochę miejsca, zrobię jeszcze jedno wejście, a może jeszcze dwa wejścia, tak żeby ten odcinek trwał przynajmniej 20 minut, bo wiadomo, przyzwoitość nakazywałaby, żeby taki odcinek był około 20-minutowy. No poprzedni dziewiąty był nieco krótszy niestety, ale to z racji tego, że czasowo złożyć coś takiego to jest, tak jak napisałem, jakieś dwa wieczory dla mnie. Trochę tego cięcia tam było, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Dobra, aha, komentujcie hmm, po przerwie, będzie drugie wejście, powiem o reszcie rzeczy, o których jeszcze chciałem Wam opowiedzieć. Czego słuchasz bracie, A? Udało mi się ściągnąć z Watykanu, prosto z netu. Wspaniałą homilię na JP2. Chyba na MP3? Na MP3, przepraszam. Przepraszam. Słyszałem o pewnym gościu, który miał tak niskie mieszkanie, że jadł tylko naleśniki. Czy wiecie może, jakie to zwierzę, którego nazwa ma tylko dwie litery? Kuń. Wiecie co, kupiłem sobie ostatnio czajnik, bo poprzedni trochę już dogorywał i nie chciał się wyłączać. I o tym czajniku wam trochę opowiem No czajnik to czajnik niby, pomyślałem sobie Poszedłem, kupiłem taki podobny jak miałem Przechodzę do domu, rozpakowuję go O no, nawet okej okay. Nalewam sobie wody, wypłukałem go z tej nowości, nazwijmy to Żeby nie miał takiego zapachu plastikowego jak wiadomo, czajniki są przeważnie teraz metalowo-plastikowe. Dalałem do niego jeszcze raz wody, Stawiam na tej podstawce, no bo wiadomo, czajnik to bezprzewodowy. A tu czajnik zaczyna mi świecić na niebiesko. Normalnie tam, gdzie jest woda. No jest takie okienko, prawda, żeby widzieć ile jest wody to okienko jest całkiem duże, bo zajmuje pewnie współczajnika. i przez to okienko przebija się niebieskie światło diody która jest montowana gdzieś tam w dół tego czajnika po prostu lampka byłem w szoku, nie wiedziałem, że kupiłem dwie rzeczy w jednej czyli czajnik i lampkę zarazem trochę mnie to zirytowało ale dosłownie jak na misiu, nie wiem czy pamiętacie ten motyw, jak miś zmieniał kolory światła, jak ten baran miał dzwonić z budki, ale się spaźniał, bo spóźniał. Zdążam. Zdążam. No właśnie, ja też zdążam. W każdym razie nie jestem pewien, jaka była poprawna forma. Spaźniał chyba. Okej, okay, zostawmy. Jak... Nastawiamy ten czajnik, żeby woda się zagotowała. To niebieski kolor zmienia się w czerwony. I podświetlenie czajnika jest na czerwono. Wow, szczyt techniki. Mówię, jak w misiu. Jak o czymś myślę, to na przykład zapalam niebieskie. No i Jak woda się zagotuje, oczywiście czerwony kolor zmienia się z powrotem na piękny niebieski. Czajnik muszę zestawiać na noc z tej podstawki, żeby mi nie świeciło kuchni na niebiesko. Gratuluję pomysłu temu, kto wymyślił tak cudowne urządzenie, jak czajniko lampkę. Szkoda, że nie ma informacji na pudełku. Uwaga, to jest również lampka. No ale przecież już nie oddam tego czajnika, niech sobie zostanie. W każdym razie mniej więcej działa tak samo jak ten stary, bo ten stary też gotuje wodę i też musiałem go zostawiać, bo się sam nie wyłączał, a ten muszę zostawiać, żeby mi nie świecił. No trochę paranoja, ale.. Paranoi w naszym życiu jest dużo. Dzień dobry panie Jurku. Co jest? Mam świeży towar dla pana. Panie Jasiu, kochany, ja dzisiaj nie potrzebuję żadnych migaczy. Mnie wszystko dzisiaj miga, kochany Za jutro! Stupę. Ale błagam, mi kochany, Za ale stupę. jutro! Za pięć. Dobrze, dobrze, ale jutro! Kochany na dzisiaj nic ja... To ja lecę do pana. Ale tam, kochany na prawdę panie ja mi wszystko 20, mieszka, naprawdę Kochany, to niech będzie 20, ale jutro, będzie kochany, 20. jutro, naprawdę ja naprawdę Kochani. ja będę o panu pamiętał pana bardzo lubię panie Jasiu, ja jutro, jutro Te same schody I nagły przestrach uczy A może to wszystko się śni Zwyczajne katy Na parapecie Po kontach też zwykły a jeśli to, że padło już Lęk, błuchy nad Na dnie, skryty gdzieś Wtedy dziwisz się, że tak kocham Cię przytomnie Jakby zaraz świadkam się skończyć Kiedy pytasz mnie, czemu Dostarwiono się jak nie sobie Nic nie może sobie Nic nie trwać, przecież ze cisnie, trzeba będzie stracić trzeba nie może przecież nie może przecież cisnie, cisnie, Za miłość też ręce i byś gorąca jak cień a jeśli tak naprawdę chcę Wtedy dziwisz się, że tak się przyczyn do mnie zaraz się skończyć kiedy pytasz mnie czemu rzucam się jak ogień prost z sobie nic nie może przecież wiecznie trwać Co ze roz trzeba będzie stracić Nic nie może przecież wiecznie trwać Za miłość też cię nam zapłacić Nic nie może przecież wiecznie trwać Co ze roz trzeba będzie stracić Nic nie może przecież wiecznie trwać Za miłość też czyjdzie kiedyś nam zapłacić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 Mać, za mimoś też przyjdzie nam zapłacić